Nowiny 23 tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. I udało nam się połączyć z Szymonem Grabarczukiem w Lublinie po ciężkich bojach. Dzień dobry. W dzisiejszej audycji mamy sporo tematów do omówienia. I tak wczoraj zajrzałem, co warto byłoby, o, o czym warto byłoby powiedzieć w audycji, no i tak sporo znalazłem. A jesteśmy w kawiarni Mito w innym miejscu niż zwykle. Znaczy zwykle jesteśmy w Mito, ale, ale jesteśmy w innym miejscu w tej kawiarni Mito, bo tam jakieś, jakieś warsztaty mają się odbywać, ciekawe. Będziemy podglądać, już widzę linijki rozłożone, jakieś materiały, kartki, papieru. No ciekawe rzeczy tutaj się dzieją w każdym razie. E, przypominam, że można się z nami połączyć na żywo, e, jeśli ktoś e, po 14 wejdzie w strumień Wikiradia, to może nas słuchać na żywo, bo jesteśmy właśnie w tej chwili na żywo e, po 14, jest 14.30 e, i może się połączyć ze Skype'em e, pod adresem Nowiny Wikiradia. Zapraszamy. Marek czuwa, żeby tam y, było, y, wszystko działało. Tak, to może się udać. W tym razie nam się udało z Szymonem w końcu połączyć, więc i y, y, tutaj może się z kimś z zewnątrz udać, także zapraszamy do testowania. No zwłaszcza, że dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o komunikacji wikipedystów. Po naszym spotkaniu zaprosiłem Marka, żeby potestować różne sposoby korzystania z tych narzędzi, które już mamy, czyli z powiadomień. To jest, to jest takie nowe narzędzie i właśnie fajnie będzie je być może wykorzystać do czegoś, właśnie do komunikacji, do powiadomień dokładniej rzecz biorąc. Tylko zastanowimy się jak to zrobić, żeby nie nabroić, żeby wszyscy byli z tego zadowoleni, a nie... Żeby stwierdzili, że to jest kolejna droga do wysyłania spamu. E, no dobrze, więc to to komunikacja wikipedystów. Zapraszamy na to wydarzenie, które było wcześniej już ogłoszone też e, i na portalu społeczności Wikiradia i na Facebooku, no bo to jest też miejsce, w którym e, często wikipedyści ci aktywni przebywają. Chociaż znam kilku takich, którzy zbraniają się i absolutnie powiedzieli, że nigdy w życiu nie będą e, korzystać z Facebooka. E, no więc to jest ten temat. Nie wiem, czy chcecie coś na ten temat powiedzieć, Szymon? Na temat Marek? powiadomień to myślę, że po Może najpierw powiedzmy w ogóle, o czym będziemy się mówili, a potem ewentualnie. No dobrze. E, później o statystykach, o projekcie Wikipedia Zero. To jest stary projekt, ale jakoś mi się niedawno przypomniał. TVP2 o Wikipedii i o tych hasłach medycznych, o których było ostatnio głośno. Wiki Ekspedycja 2014 szuka członków. Już temat właściwie zamknięty. Wystarczy takie hasło. Muzyka od Google. Szampana nie będzie. Wolne licencje zniknęły z rządowego elementarza. To przykra i smutna wiadomość. Ale już nieaktualna. Już nieaktualna. A, no to bardzo mi miło. To ja jeszcze o tym nie wiem. Apple, to powiesz później apel pracowników wydawnictw szkolnych i pedagogicznych bardzo taki długi i ciekawy i Koelio popiera piracenie swoich powieści bardzo ciekawy artykuł Marek znalazł na portalu libertarianie.pl libertarian.pl Libertarian na no to co to zaczynamy w takim razie komunikacja wikipedystów warto zajrzeć pod tego linka który jest w notatkach bo ja tam się troszkę rozpisałem na temat tego, dlaczego, po co, um, o co tu chodzi i, i, i po co będziemy te działania prowadzić. No myślę, że takie problemy będziemy napotykać coraz częściej, bo kanałów dystrybucji, jak widać na tym plakaciku, który zrobiłem do wydarzenia, no jest coraz więcej. Kiedyś był gołąb pocztowy i kurier ewentualnie, maratończyk i to wszystko. A w tej chwili już tych kanałów jest no, dziesiątki tych głównych, tych ważniejszych, bo, bo tych mniej ważnych to jest jeszcze więcej. No ale generalnie właśnie powiadomienia, wydaje mi się, stwarzają możliwość komunikowania się wikipedystów w ramach Wikipedii, a nie korzystając z zewnętrznych jakichś metod. Czy to z IRCA, czy to z Facebooka, czy to z innych um, wynalazków takich jak Skype, na przykład Skype, czy Skype. No, ale to, to będzie tematem naszej rozmowy dzisiaj po audycji. I zapraszamy tutaj do Mito. Jeśli ktoś do nas przyjdzie, tak około 16, 15.30, będziemy zaczynać tutaj pracować na ten temat. E, można zajrzeć. To jest ulica Waryńskiego 28 w Warszawie, jeśli ktoś. obok nas... Metra Politechnika. Polite... Metropolitechnika. Dobrze, no to właśnie, to Szymon, to, to może teraz coś się wypowiesz w takim razie. Co myślisz o tym, o tej komunikacji, o tym pomyśle na taką rozmowę, na ten temat i próbowanie jakiegoś znalezienia rozwiązania z tej sytuacji? To znaczy, ja bym chciał spytać, co Wy chcecie osiągnąć poprzez zainicjowanie takiej, takiej rozmowy i jak, jakich wniosków się spodziewacie po rozmowie? Znaczy my nie mamy, my nie, my nie a chcemy jakieś, rozmowy jakieś hipotezy, co, Cokolwiek takiego, po prostu co chcecie osiągnąć robiąc taki, taką pogadankę? To, to nie będzie żadnej pogadanki. My się spotykamy po to, żeby sprawdzić, przetestować konkretne rozwiązania już. To znaczy? No a ty oczekiwałeś, że będzie pogadanka na ten temat? Nie, my po prostu chcemy... Nie, nie, chcemy, no bo właśnie co chcecie zrobić, konkretnie. No konkretnie nie chcemy napisać na przykład, no to takie zadanie wymyśliłem, chcemy napisać do wszystkich wikipedystów użytkowników polskiej wikipedii. I jak to zrobić? No i właśnie będziemy się zastanawiać, jak to zrobić. Przez system powiadomień, na przykład. Nie da się. Da się. Przez system powiadomień? Nie da się. Da się. Czemu nie? Bo, no bo jeżeli chcesz przez system powiadomień, no to byś musiał że tak się wyrażę, pingać, czyli odzywać się do każdego, pojedynczo. Nie, ale właśnie o takich rozwiązaniach już to przetestowaliśmy częściowo kiedyś, jakieś miesiąc czy dwa miesiące temu z Markiem i to wychodziło. Okay. I, i zapraszam Cię do testów w takim razie zostaniesz wciągnięty na listę subskrybentów właśnie takich pingnięć, czy, czy takich powiadomień, które, które będziesz otrzymywał, no i nie miej do nas pretensji, jeśli, znaczy, jeśli się zgodzisz oczywiście, to, to wciągniemy Cię na tą listę, żebyś potestował i powyrzucał to ewentualnie, jak Ci to nie będzie potrzebne, no to będzie spam ewidentny, no ale żeby coś przetestować, no to trzeba trzeba mieć żywy organizm. <głos> Także Marek Stelmasik też się zgodził na to, żeby jemu wysyłać takie wiadomości. Spróbujemy jeszcze parę osób zaangażować, żeby zobaczyć, czy to działa po prostu jak działa. Jak szybko działa, w jakim czasie dochodzą te wiadomości, bo może okaże się, że za tydzień dostaniesz te wiadomości, które my dzisiaj wyślemy. No ale właśnie, nie, no jest na to metoda, tylko, że problem się pojawia w momencie, kiedy mamy taką listę Tworzyć. Jeśli stworzymy tą listę i umieścimy w Wikipedii w jednym z miejsc, no to każdy będzie mógł z niej skorzystać i jednocześnie zostaniemy zasypani olbrzymią liczbą niechcianej poczty i olbrzymią ilością niechcianej poczty. No i to, to nie o to chodzi, prawda, żeby tworzyć takie miejsce, żeby każdy mógł sobie wysłać, tylko trzeba pomyśleć nad rozwiązaniem takim, które no, nie wyleje dziecka z kąpielą. No ale to, to będziemy właśnie o tym mówić i, i, i zastanawiać się i testować, bo to jest już przeszło z fazy takiego rozmawiania o tym, no, żeby uzyskać właśnie na przykład te wszystkie niki użytkowników, jak to zrobić. No już też mieliśmy na to pomysł chyba. Marku, tak? To tak było, No że... próbowaliśmy coś zrobić, ale ta lista nie do końca była taka, jak powinna i chyba doszliśmy do wniosku, że lepiej korzystać z innej listy, nie z tej użytkowników, tylko z tej na przykład wpisanych na listę wikipedystów, jako na przykład warszawiacy lub no coś tak. takiego, ale to jeszcze pomyślimy nad no tym. No właśnie, myślimy nad tym i będziemy konkretne rozwiązania już wdrażać, ale w, w, jak gdyby w wersji alfa, czyli w takiej wersji wewnętrznej jeszcze. No dobrze, no to zapraszamy Cię też do tych testów. Będziemy na Ircu, chyba także można się z nami wtedy porozumiewać przez Irca. Na razie nie jesteśmy na Ircu, bo za dużo tutaj okien nie możemy otwierać. No to ten temat mamy już za sobą w takim razie. Irca włączyłem. Włączyłeś Irca, no to dobrze. Kolejna rzecz to mm, statystyki, ciągle, ciągle jakby ich mało, tych statystyk i ciągle pojawiają się nowe. To chyba nie jest nowa statystyka, reportcard.wmflabs.org, czyli to jest Wikimedia Foundation Laboratoria, po prostu tworzą takie statystyki. Ale właśnie jak zajrzałem ostatnio, to znalazłem tutaj statystyki commons, czyli tego repozytorium plików. No i tak zaskoczyło mnie to, że pliki OGG, czyli dźwiękowe, właściwie OGA to powinny być dźwiękowe, ale OGG to są i wideo i, i audio chyba tutaj połączone, chociaż OGV jest o, o, oddzielnie. No w każdym razie plików OGG jest już więcej niż GIF-ów, co mnie zaskoczyło, hmm. i więcej niż PDF-ów. Ale tu wygląda jakby ich było zawsze więcej, w sensie na tym fragmencie wykresu on jest... A nie, bo to są... A, no. a on jest fragmentem, to A tak? to jest liczba plików, czy to jest liczba plików? No wygląda to na liczbę plików. Tak, miliony. Mien, no właśnie, bo już, mi się, już się przestraszyłem, że to jest po prostu pojemność, bo to wiadomo było, że to są dużo, dużo większe e, pliki przecież. Także no tutaj jakiś skok ostatnio się tak zarejestrował, może przez te nasze kolendy. Ale skok to się zarejestrował chyba w PDF-ach albo DJV. Nie, ale to tutaj mniejszy skok, w październiku 2013, zobaczycie. A taka, o tym skoku mówisz? Okay. Skok OGG OG oczywiście to jest chyba OGG, tak mi się wydaje. Tak, tak, najjaśniejszy niebieski to są OGG, tak. No tak, bo go można wyłączyć i widać, że to ten właśnie. No to, to, to tyle chciałem powiedzieć na ten temat tych statystyk. No warto skorzystać, i zobaczyć, bo bardzo dużo tutaj jest innych też oczywiście e, danych. E, Aczkolwiek e, trzeba pamiętać, że Erik te robi dużo lepsze. E, może one są trudniejsze takie w podbiorze, bo to nie są... E, wykresy, tylko tabele, ale właśnie wejdę, wejdę przepraszam, w słowo i, yy, i na przykład zwrócę uwagę na to, że w tym, co omawiamy w tym momencie, yy, mamy coś takiego jak yy, yy, staty, znaczy nie statystyka, tylko nawet yy, wykres statystyczny yy, bardzo aktywnych yy, użytkowników yy, wszystkich projektów Wikimedia, i tutaj oni są definiowani jako więcej niż 100 edycji miesięcznie. To samo kryterium przyjął właśnie ery I teraz tak. Widzimy, że no tak troszeczkę spada liczba bardzo aktywnych użytkowników polskojęzycznej Wikipedii i widzimy, że właśnie to nam daje ten, ten, ten wykres, że Polish jest jako ostatnie, a więc nasza społeczność jest najmniejsza spośród tych wszystkich Wikipedii, które są takie. No i komu? Znaczy mówisz o tej tabeli? które są takie, takie duże, jeżeli chodzi o liczbę artykułów. O którym wykresie mówisz? Nowe Już popatrzę, artykuły w który to jest artykuł. Ty, o kurczę, to jest gdzieś w Dziennie? połowie. Raz, dwa, trzy. Ale jak się nazywasz? Cztery, pięć, sześć. Very active editors for all uh, wik Wikimedia projects. Very active, aha, jest, jest. To jest, tak. y sto jest drugi sto. od końca, mm -hmm. o, tak jest prościej. E no i teraz <coughs> e widzimy tutaj właśnie, Polish jest na przedostatnim, e nie, ostatnim, e i teraz e porównujmy sobie to z e st statystykami tabelarycznymi, w statystykach tabelarycznych mamy to wszystko rozpisane od roku, od września 2001, czyli od wtedy, kiedy, kiedy nasza Wikipedia ruszyła. I możemy sobie to porównywać np. przykład w 2014 z kwietniem 2013. No niestety tutaj trzeba właśnie, jako to, że, że to jest tabela, no to trzeba tak skakać oczami. Ale myślę, że z, te, z tego dałoby się też zrobić taki wykres. Myślę, że bez większego problemu. Taki właśnie... No oczywiście, no dałoby się. Z tym, że w tym momencie po prostu więcej treści dają nam te tabele. I w tabelach no treści, widać, tak, że na przykład ale... jest teraz 230, 235 takich, co zresztą widać mniej więcej po tym wykresie, ale tabela też pokazuje, że rok temu, w 2013, też 236 kwiecień 2000 i, i tak dalej, i tak dalej, więc można sobie patrzeć na przykład, czy jest bardziej aktywno, aktywność notowana w sezonie powiedzmy pozasesyjnym, czy poza wakacyjnym czy przedświątecznym, czy poświątecznym no na pewno te statystyki takie Wykresowe, one są dużo nowsze, są, znaczy mają bardziej nowoczesny wygląd, ale właśnie mają też mniej tych Y, takich danych... Y, to znaczy, no tak, no bo ten wykres jest jakby pewnym wycinkiem zawsze, jakby zrobić dobry wykres y, do tego, o czym ty mówisz, to też y, byłoby, myślę, to bardzo wskazane i pewne rzeczy można czyliście. było zobaczyć. No ale to według mnie chodzi o to, żeby szybko się zorientować, szybko zobaczyć, czy tutaj rośnie, tutaj maleje w tabelach, porównywać różne języki, na przykład byłoby y, bardzo ciężko, bo musiałbyś się różne języki niekoniecznie, ale y, to, co nas interesuje, to, to głównie chyba polskojęzyczna oczywiście, chociaż też, no, no, jeszcze powiem, no wiesz, że no, też akurat Ciebie na, jak, jak interesuje, jak ale... W kropę w statystyki i tam no. można wejść w y, coś, co się nazywa chyba y, podstawowy ranking międzyjęzykowy, czy jakoś coś w tym stylu, y, to łatwo można znaleźć i tam też są takie tabelki już dużo bardziej y, y, czytelne, y, gdzie widać y, ile nam zajęłoby czasu dogonienie y, poszczególnych tam projektów y, Gdyby, gdyby one się nie rozwijały, czy, czy osiągnięcie tego stanu, w którym one są teraz e, i, i różne takie, y, no te podstawowa uwaga, uwaga taka jest y, moja do tych y, wykresów, to to, że właśnie y, one są jeszcze dosyć ubogie. Tu zgoda, tak. Tak, y, ale wykres, y, tu zgoda, ale zgodzisz się też z tym, że y, wykres jest wygodniejszy, jeżeli jest dobrze zrobiony. No tak z tym, że trendy mniej więcej znam, bo no ale, wykres pokazuje trend, no A żeby zobaczyć, nie podzielić nie go tylko. na takie, takie przedziały, czyli na przykład no to mówisz już o specjalistycznych statystykach, ale taki ogólny pogląd, żeby coś wyciągnąć, coś ciekawego się dowiedzieć. No jak przeglądasz tabelę, to nagle widzisz, o tutaj jest jakiś skok i tak się zastanawiasz, dlaczego ten skok. Jak przeglądam wykres. I tak, Jak wykres. I, i na przykład patrzysz, że w commons, dokładnie Very Active Editor z tej tabeli, widać, że w commons jest październik, wrzesień, początek, koniec września jest skok co roku. No mhm. i wiadomo, że to chodzi o wieki lub i zabytki prawdopodobnie. Do, no ta, no ta, dokładnie ta, ta. w tym momencie. No i to właśnie zwraca uwagę na takie rzeczy. I, i, i to ciekawe, że, że to aż widać na tym wykresie, prawda, że tutaj y, to, to tak skacze. No mhm. tak samo pozostałe rzeczy. To wiesz, to ja, ja na przykład nie, nie, nie przeglądam takich wykresów po to, żeby konkretne rzeczy uzyskać. To rzeczywiście wtedy lepiej tabele i, żeby, i tak, takie dokładne, szczegółowe dane. Natomiast coś ciekawego chcę znaleźć. Coś, co. Na przykład zastanawiam się, a dlaczego tak jest? Na przykład, że, że, że w angielskiej Wikipedii maleje od 2011 roku, prawda? I ta liczba tych właśnie bardzo aktywnych edytorów. Znaczy tu 2011 nie widać. No jest. Yy, 2012. Nie, a jest. końcówka 2011 no to jest, jest. Kwiecień 2011, okay. to jest, prawda? Do kwietnia 2014. Nie, nawet, nawet nie do kwietnia, tylko do, do stycznia podejrzę. Do lutego. Do lutego jest. No więc to ja raczej takich rzeczy szukam i myślę, że ktoś, kto, kto pisze artykuł na temat Wikipedii czy, czy, czy szuka jakichś rzeczy. Myślę, że jak ktoś pisze artykuł na temat Wikipedii do prasy, to na pewno nie zajrzy do tych naszych tabel, tych statystyk takich już no, no pełnych, no, dokładnie. bo w większości przypadków w ogóle nie będzie w stanie ich rozszyfrować, która kolumna, do czego i w ogóle jak to porównać. Więc zdecydowanie, zdecydowanie wykresy warto robić i wyk wykresów powinniśmy mieć no jak a, najwięcej. A zobaczymy następną tabelkę, czyli to będzie już ostatnia w tym, znaczy wykres, yy, ostatni. Mhm. włajasz, yy, Editors. Yy. To są chyba wszyscy, albo nie wiem, I tutaj właśnie albo tylko angielskiejęzyczni. Jakiś pik się pojawia w 2013 roku w styczniu. I, i co to jest? To chyba jest zamiana, bo to chyba zdaje się wtedy ten, ten portal się zamienił, prawda? w wiki podróże w tej chwili to się nazywa Nie no, wcześniej to jakoś było chyba Znaczy, nie, nie, wcześniej to było yy, on wcześniej był w ogóle poza wikimediami, tak? I on yy, A, czyli dużo nowych treści zostało przeniesionych prawdopodobnie w tym momencie Być może to jest ta 2013. synteza z tym, z tym no serwisem, właśnie. który był poza wikimediami ale czy ta synteza była... Yy, nie jestem pewien, czy to 2013? jest to daty. To jest możliwe, ale nie wiem, czy nie wcześniej. Może ktoś już pracował Teraz wtedy sprawdzę. nad tym. Może ktoś już wtedy pracował nad tym i to yy, nowych edytorów tutaj bardzo dużo przybyło, aktywnych edytorów bardzo dużo przybyło. No właśnie, ale na przykład nie, w tym momencie nie, nie odpowiada nam ten <śmiech> wykres na pytanie, dlaczego, bo ja już sprawdzam, od kiedy... Jest, są nasze te wiki podróże. Mm. Przede wszystkim tu nie widać, Ale widzisz, to no właśnie. Luty są... ataki... 2013. 13. No właśnie, czyli wcześniej musiało zaistnieć coś, coś takiego, że tam dużo danych zostało wrzucanych i dużo aktywnych e, użytkowników, no i nowych edytorów. No to wiadomo, że właśnie jak się zaczęło, no to wtedy się pojawiło. No to właśnie takie rzeczy się tutaj zwracało. jak przelatujesz po prostu wzrokiem po tych wszystkich wykresach, szukasz takich jakichś dziwnych miejsc i nagle znajdujesz, że aha, i przypominasz sobie, no rzeczywiście to pewnie z tym związane. To są ciekawe rzeczy, bo tak e, ch chyba, no przynajmniej dla mnie, jak ja szukam jakiejś ciekawej informacji. To znaczy, jeżeli wiemy, aha, z czym, to jest fajnie, no ale tam. jeżeli nie wiemy, to widzimy tylko wzrost albo spadek. Kolejna rzecz, Wikipedia edits per month, czyli y, edycje Wikipedii miesięcznie. I też jest skok y, dokładnie w marcu 2013 we wszystkich angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej, bo tutaj Polacy się nie zmieścili ze swoją Wikipedią, polskojęzyczna Wikipedia się nie zmieściła, ale wszystkie właśnie w marcu 2013 zanotowały duży skok. Tak samo, no tak, mieliśmy, to jest główna piątka. Mieliśmy jeszcze. maksimum wtedy oglądalności naszej polskiej Wikipedii w ostatnich latach 520 milionów było wejść, prawda? To, to, to taka, to zresztą rzecz, o której mówił e, w zeszłym tygodniu e, prelegent, e, jakąś... E, Karol, Karol. Karolus. Mhm. Mhm. No właśnie. E, no, ciekawe, dlaczego akurat marzec 2013. Ja nie przypominam sobie, żeby coś się wtedy jakiegoś ważnego wydarzyło. Może plamy na słońcu były jakieś silniejsze i ludzie byli aktywniejsi przez to. Te dane, wiesz, tak właśnie, właśnie takie rzeczy są interesujące. To znaczy, dla mnie. No właśnie, ale to nic nam nie daje odpowiedzi, bo, bo to może się składać tak. To może być jakiś bot, który automatycznie wchodzi, to mogą być studenci i uczniowie, to mogą być jakieś wydarzenia sportowe. No. I nie wiadomo, czy to, był, czy to było złożenie jakiegoś wydarzenia, kilku wydarzeń w, w jakimś krótkim okresie, czy, czy co. No to Nie, pewnie, że, że trudno zalety, to znaleźć, ale można e, się zastanawiać. Ale jak jest taki skok, to, to jest jakaś informacja, tak, którą widać na pierwszy rzut oka i którą być może warto przeanalizować. E, być może e, kiedy był e, edytor wizualny e, wprowadzany, pamiętasz? E, mhm. To był e, czy, u nas, to był lipiec 2013, 2013. ostatnie tygodnie. E, a ostatni, ogólnie? Ostatnie ogólnie na przykład na angielskiej? No ogólnie to było rozrzucone Aha. i to było chyba jakoś tak czerwiec-sierpień. Aha, czyli to nie jest to. Bo pomyślałem, że to może jest to też, mogłoby być na przykład. Mm -hmm, no ale to też. Nie, to, to było lato. Bo okay. pamiętam, to, przecież to było tuż przed e, Wikimanią, wtedy kiedy ja tak e, uszczypliwie to nazywałem, że po to, żeby już na Wikimani e, mogli się. E, pokazać, mhm. że jednak coś zrobili już z tym. E, no, no właśnie, ten edytor wizualny się rozwija ciągle, to... A my, a my ciągle nie sprawdzamy, jak się rozwija ciągle. Ciągle czekamy na taką wersję, która będzie do użytku. No właśnie, ktoś... Ostat... Nie no, obecnie już jest do użytku. Naprawdę, obecnie już jest do użytku. Z tym, że jeżeli y, my czekamy tak y, na, na to, żeby ktoś oficjalnie powiedział, że już jest do użytku, no to nie wiem, czy się doczekamy, nie, nie. Ja, doczekamy ja przykład... się prawdopodobnie komunikatu, no. że to już jest wersja stabilna. Raczej no, się jest... doczekamy czegoś takiego, jak ostatnio ktoś pisał na Facebooku właśnie, że nowi, tak, mówią, a jak to zrobić w wizualnym, tak? A, no, nie a hmm. Znaczy nie mówią, że wizualny, bo dla nich to jest chyba domyślne w tym momencie hmm. y no i pytają się, jak coś zrobić, ktoś im mówi o kodzie, a oni, jaki kod, o co chodzi w ogóle? No ja, ja, ja testuję, ja po prostu raz na dwa miesiące wchodzę i próbuję edytować przy pomocy edytora wizualnego i, i, w, i w momencie, kiedy mi się to nie udaje, bo, bo czegoś brakuje albo coś nie działa w tym edytorze, no to mówię okej, okay, bye-bye, na dwa miesiące kolejne I, mhm. i, i, i czekam i po prostu edytuję sobie spokojnie, nie na zasadzie, że trafię na jakąś minę i nie będę mógł z tego wyjść i i, I tego się nie da zapisać albo, albo no nie wiem, przecinka postawić gdzieś, gdzie, gdzie powinien, prostej czynności wykonać gdzieś, gdzie wydawałoby się, że edytor wizualny też działa, ale nie działa. No i po prostu na dwa miesiące znowu się żegnam i, i po dwóch miesiącach znowu próbuję. I tak na razie mi się nie udało pozostać na dłużej z edytorem wizualnym. No, mimo, mimo, że ja nie mam jakichś bardzo skomplikowanych edycji, ja tam nie robię jakichś wielkich, wiesz, akrobacji, no ale w tabeli chcę coś zmienić, w, w szablonie to się w ogóle nie ma mowy, żeby cokolwiek ruszyć. Ale teraz. dlaczego? I tu, tu właśnie jest ta, <coughs> ta nasza y, pułapka. I co, ja mam to my, zgłosić? My czekamy y, na to, żeby wizual, editor był już... Y, dobry do edytowania, na przykład te szablony, no. no ale nieszczęsne szablony mają coś takiego jak template data, czyli, e, czyli takie, e, takie parametry, e, które pozwalają e, konkretny szablon edytować w visual editorze. I zrobienie tych parametrów e, to jest e, już w gestii e, e, przepraszam, e, członków społeczności danej Wikipedii. E, bo każda Wikipedia, każda wersja ma inne, ma inne szablony, szablony mm -hmm. więc tak jak my e, tworzymy sobie te szablony, dyskutujemy o ich nie wiem, integracji, usunięciu i tak dalej, to już my dostajemy tylko narzędzie, żeby jak zrobić te template data, no i teraz musimy po prostu zrobić dla konkretnych naszych wymagań. E, opisać je, więc opisać po polsku, żaden te, tego Amerykanin za nas nie zrobi i tak dalej, i tak dalej. No i y, okazuje się, że raczej mało osób jest w ogóle zainteresowanych robieniem tym, tych template data, żeby jedna osoba zrobiła, a tysiąc y, korzystało z tego i, i stosowało ten szablon. Potem się okazuje, że dany szablon jest właśnie niemożliwy do, zas do zastosowania w y, edytorze wizualnym, bo jedna czy dwie osoby, które potencjalnie mogłyby to zrobić, no bo to, nie wiem, są świadome w ogóle problemu. Jedna osoba czy dwie na, na 230 nie zrobiły tego. Obecnie, no dobra, przesadzam jedna czy, czy dwie. Liczba osób, które robią template data na 300, na 235 e, osób aktywnych w Wikipedii e, i tamte powiedzmy 2000 e, takich zakręconych, e, zainteresowanych Wikipedią w miarę regularnie to na nas wszystkich, osób dodających template data, czyli osób, od których zależy to, czy Visual Editor y, obsługuje szablony, czy nie, no jest może pięciu, sześciu, no max. Ale myślisz, że to jest jakoś specjalnie trudne, czy jeszcze jest za nie, mało Nie, to jest po prostu kwestia tego, żeby, żeby ludzie wiedzieli, że y, to nie jest tak, że y, Ameryka przyniesie nam gotowy Visual Editor, tylko to jest też Wikipedia, którą my musimy współtworzyć eee, i tak jak my sobie wymyślaliśmy różne gadżety do e, edytowania Wikikikodu, to teraz my musimy przyłożyć się do tego, żeby edytor wizualny działał. To może inaczej eee, i, zapytam. I to nie jest krytyka jakiejś pojedynczej osoby czy, czy kilku, tylko właściwie całej społeczności, że społeczność czeka na gotowe. To może inaczej zapytam. Eee, oceniłbym, że zrobienie gadżetu jest trudne zrobienie szablonu, w sensie dodanie czegoś do szablonu jest średnio trudne. Uh -huh. Jak byś ocenił w takiej skali dodanie tych parametrów do wikidanych, do szablonów, do, do wizualnego, hmm. przepraszam? Lazowik, taki nasz jeden z technicznych ekspertów, zrobił bardzo ładny, bardzo taki przyjemny estetycznie gadżet, czy narzędzie do dodawania tych template data. Niedawno go poprosiłem, żeby zaktualizował ten gadżet, dlatego że od czasu, kiedy go zrobił, kilka opcji nowych template data się pojawiło. No i zrobienie template data dla jakiegoś w miarę nieskomplikowanego szablonu jest banalne dla osób, które umieją edytować szablony, a ich jest trochę. Okay. No, I tutaj nie wiem dokładnie, ile jest takich osób, które edytują szablony, bo no właśnie też y, jest sporo osób, które y, wyłącznie korzystają z tych szablonów, no ale y, y, ci, którzy są w miarę y, zorientowani w parametrach, y, pipe'ach y, y, tam jakichś potrójnych tych klamerkach i, i różnych takich, i no, include, no, jest. Jest ich trochę, więc dla nich yy, edytowanie template data jest banalne. Okej, okay, także to, to mnie napawa nadzieję, że to być może się uda zrobić i że problem jest raczej w informacji niż w, w tym, że, że to jest. Oczywiście, to jest, to jest, to jest problem, tylko. Problem. Właściwie, nie, to jest, to jest problem motywacji, żeby ludzie, którzy coś umieją zrobić, żeby to coś zrobili. Bo oni muszą mieć świadomość, że są jedynymi ludźmi, którzy y, mogą coś zrobić dla Wikipedii w języku polskim. Że, że po prostu, jeżeli nie ty, no to nikt. I jeżeli ktoś będzie narzekał na y, jakieś braki, no to pośrednio będzie narzekał na ciebie. Bo, bo wiedz, że nikt inny się do tego po prostu nie weźmie, bo nikt inny się na tym nie zna, tak jak ty. No. Tak, ale tak gdzie, gdzie te kompetencje można zobaczyć, kto co może zrobić w Wikipedii? Bo my pewnych rzeczy na, na, na już na pewnym poziomie w Polsce nie możemy zrobić, właśnie to musi zrobić fundacja masz na myśli kompetencje użytkowników, jakie oni mają, czy masz na myśli na co jest do zrobienia, tak? Bo to są jakby dwie nie, różne no, rzeczy. Pytam się właśnie, co, co możemy zrobić jako polscy użytkownicy, jako użytkownicy w ogóle. A, w tym sensie. A nie jako jacyś super administratorzy czy właściciele fundacji. To jest... Czy, e... czy, czy pracownicy fundacji. Nie wiem, ja bym powiedział, że to jest chyba 90% roboty, która musi być zrobiona przy projektach wiki, to jest... E taka rzecz z w, w zwykłych y, użytkowników, bo zwykli użytkownicy też mają jakąś tam swoją taką, jakbym powiedział, techniczną hierarchię, czyli e, ja tylko na przykład bywam na Bagzilli, a Matmarek y, bywa tam dużo częściej e, i tak dalej. Tak, no e, Już nie będę mówił takich bardzo właśnie szczegółowych rzeczy, już tak jak wielokrotnie mówię, bo e, nie wiem na ile osób y, słuchających naszej audycji się jakoś orientuje w tym, ale powiedziałbym, że jeżeli zrobienie Wikipedii mielibyśmy przedstawić jako tort, to 90% tortu należy do ludzi, którzy nie pracują w fundacji i nie zajmują się serwerami i tak dalej, tymi takimi rzeczami odgórnymi, tylko właśnie do nas. I teraz tylko od nas zależy, czy chcemy wyłącznie stosować szablony w konkretnych artykułach, czy chcemy je edytować, dodawać, integrować, usuwać i tak dalej, czy może chcemy zgłaszać jakieś problemy techniczne na Magzilli, czy chcemy na Magzilli je rozwiązywać, ale no, ja myślę, że, że to tylko od nas zależy, czy się zajmiemy tym, czy tym, czy tym. To przypomnij może, jak się jeszcze nazywa taka strona, gdzie jest napisane, co jest do zrobienia w tym takim podstawowym zakresie, w sensie, że są źródła do dodania gdzieś, tak, że są do integracji rzeczy. Aha, no to to jest oczywiście już y, poziom najbardziej podstawowy do y, zadań do zrobienia, to jest y, sprzątanie Wikipedii. O właśnie. W skrócie, kiedy sobie wpiszemy wyszukiwarkę WP2.sw. Y, dwukropek SW i pytanie, czy jest taka strona, tego typu strona, dla tych trudniejszych zadań, bo tu są tylko te podstawowe takie. Chyba nie. Od kilku lat, zanim w ogóle ktokolwiek pomyślał z polskojęzycznych osób, że może powstać coś takiego jak Visual Editor, już były rozmowy na ten temat, że powinno być jakieś takie centrum polskojęzycznej Wikipedii dla osób, właśnie bardziej technicznie zainteresowanych, żeby była lepsza komunikacja w sprawach właśnie tych nieoczywistych, tych takich no, no właśnie zaawansowanych, tak? Można by być, tak to nazwać. To Ale można. nie ma czegoś takiego, nigdy nie było i jest chyba za mało osób, bo ci, którzy są, ci, którzy nad tym pracują po prostu, no Zajmują się swoją robotą, job, i nie. Y, dla nich w ogóle nie jest zagadnieniem zrobienie jakiegoś centrum współpracy, no bo na przykład, już obrazowo, jeżeli ja coś potrzebuję od Matmareksa, to piszę do Matmareksa, a nie afiszuję się z tym, że to ja piszę w tej sprawie do Matmareksa. No tak, czyli tu jest jeszcze, mówisz, za mała grupa, żeby, żeby taka strona powstawała. Ja zawsze nad tym ubolewałem, to znaczy mam wrażenie, że mamy instrukcje do prostych rzeczy, ale już jest problem z, te, z instrukcjami do, do trudniejszych rzeczy, tak? Na Dokładnie przykład, to. Jak zrobić szablon, nie jest nigdzie napisane, tak? W sensie. Znaczy, nawet y jeżeli jest napisane, to jest tak napisane, że albo to jest jakieś nieaktualne, albo niezrozumiałe, no, no tak. No, także tego, tego mi zawsze brakowało i myślę, że to jest o tyle ważne że ta grupa jest cały czas mała, tak? A warto by ją poszerzyć, bo, je, bo jest, jak mówisz, brakuje, tak, osób do, do zrobienia pewnych rzeczy. Owszem, ale myślę, że to jest problem w ogóle promocji Wikipedii, to znaczy, co można w Wikipedii robić, że Wikipedia to nie jest tylko pisanie haseł, to nie jest tylko wstawianie przecinków, to jest też robota dla programistów, no właśnie. To jest, to jest no i, i problem tutaj, komunikacji, no, motywacji. No kwestii czysto ludzkich. Wracamy do problemu komunikacji, który będziemy próbować rozwiązać. Może to coś uda się poprawić dzięki temu. Bo myślę, że rzeczywiście wielu ludzi nie wie, że, że można coś innego robić. No, no, korzyst, korzystają, no, nie mówię o czytelnikach, ale o tych edytorach, o tych, którzy jak gdyby już tworzą naszą społeczność. Oni nie wiedzą, że coś można zrobić poza o szablon, jak ktoś umie zrobić, no to super, to To, to już jest informatyk jakiś pewnie. Ale można zrobić pewnie całą masę innych rzeczy, które, y, które no czekają na to, żeby je zrobić. I, i, a, a, a taki informatyk może sobie pomyśleć, e, to na pewno fundacja robi. Y, nie informatyk a propos robienia szablonów, bo ja jeden szablon zrobiłem, dasiem. Y, musiałem co prawda przejść wcześniej kilk, kilka innych, bo, bo nie ma instrukcji, tak? Może Ale... możesz powiedzieć, jaki to był szablon? Y, to był szablon wzór zębowy. <śmiech> Aha, i to był jakiś... Y... Aha, już wiem, już wiem, dobra, już nie pytam, okej, okay, wiem, który, dobra. No, dosyć prosty, tak, w stosunku do mm -hmm. tego, co mamy, ale, ale żeby zrobić coś takiego, naprawdę trzeba, trzeba się, trzeba przeglądać po prostu inne przykłady, mm -hmm. tak, i nie ma takiej instrukcji, jak to zrobić po, po, krok po kroku, także... Tak, czy... znaczy, jeżeli można by kontynuować jeszcze ten y, temat, bo wiem, że trochę, się, trochę schodzimy, ale <śmiech> myślę, że temat jest taki ciekawy, że że może zainteresuje też yy, słuchaczy. Yy, Wikipedia ma różne szablony yy, i yy, do nich stosuje się trochę takie yy, no, odmienne yy, sposoby podejścia do, do ich tworzenia. To znaczy są takie szablony, które yy, fajnie jak powstają i jest ich coraz więcej. Są takie rodzaje szablonów, yy, że na przykład y, szablony nawigacyjne. Y, Im więcej szablonów nawigacyjnych, takich sensownych, tak zwanych navboxów, które widzimy na dole artykułów, y, pod y, przypisami, pod tym wszystkim, y, to, y, to jest fajnie. Ale masz Natomiast, na myśli, y, y, masz na myśli, że jest im więcej szablonów, tym jest fajniej? Czy im więcej zagadnień jest objętych szablonem, tak? Bo... Y, jedno i drugie. Y, Im więcej po prostu sensownych szablonów, no na przykład... Y, było coś takiego jak komisja kodyfikacyjna, która pisała kodeksy do świeżo ukształtowanego państwa polskiego po I wojnie światowej. I komisja kodyfikacyjna składała się z wielu prawników. No więc ja wziąłem i zrobiłem szablon nawigacyjny po biogramach tych ludzi, którzy współtworzyli te kodeksy, bo no prawnicy tam są nauczeni, że, że się z szacunkiem właśnie wypowiadają o pracy komisji kodyfikacyjnej. Nie było szablonu, jest szablon, teraz można sobie skakać po, po tych biogramach. I, I to jest ogólnie pozytywnie odbierane, że nie było, nie wiem, szablonu jakiejś tam Eurowizji, teraz jest szablon, że można sobie skakać po wszystkich Eurowizjach. Ale są też takie szablony, których im mniej, tym lepiej. Które im są bardziej podobne do siebie, tym lepiej. Myślę, to jest taki że... problem tak zwanego, jak to się mówi, bazaru i, i katedry, czyli czy puścić w obiekt i niech się rozwija jak chce, czy pomyśleć najpierw nad jakimś planem i zrobić to planowo, odtąd dotąd, linieczką i ani kroku dalej. No to bardzo trudne I, w Są takie, szabla, są takie jest szablony, które właśnie są budowane według tej, tego modelu, modelu katedry, i wydaje mi się, że powinny tak być yy, budowane, na przykład Unbox, AMBOX, un yy, FMBOX i TMBOX, czyli cztery, które są tak zwanymi szablonami szablonów, które definiują jak inne szablony powinny wyglądać. Yy, więc jest taki, nie wiem, taki paradygmat, że szablony w Wikipedii powinny być ogólnie rzecz biorąc do siebie podobne, żebyśmy nie mieli zbyt, yy, zbytniej takiej pstrokacizny, bo, bo gdybyśmy wpuścili bazar do szablonów, i pozwolili ludziom tworzyć zupełnie tak, takie wygląd, taki wygląd szablonów, jaki im się żywnie podoba, to byśmy mieli szablony po, po prawej stronie, po lewej, duże, małe, rozciągnięte, taka czcionka, inna czcionka, różne kolory, a tego chcemy uniknąć, no bo chcemy, żeby Wikipedia była przyjemna w odbiorze, w miarę taka przewidywalna, jeżeli chodzi o... No dobrze, ale ta społeczność, jak, jak mówi, tak jest bardzo mała, bo to są dwie osoby, tak, w tej chwili, które decydują o tym, jak, i o, który, o jest, który jest dobry szablon a który jest zły bo mówisz żeby na uniknąć bazaru osoby masz na myśli to znaczy wydaje mi się że zdecydowanie więcej osób mhm. I, i wydaje mi się że m, ta jednolitość powstaje nie tylko w ramach planu ale też y, jakby w, no, w ramach normalnej pracy społeczności tak bo nie, oczywiście, cza, oczywiście szablony oczywiście. są też podobne dlatego że oglądam inny i robię z natury rzeczy podobny tak No ale może ale jak ktoś y, wymyśli tak, coś nie. lepszego jak ktoś wymyśli coś lepszego no, to, no to, to co wtedy? Mm, A co lepszego? No w sensie, że on uważa, że taki powinien być szablon bo mówisz, żeby tego bazaru nie wpuszczać do katedry, prawda? Mm -hmm. No i, i gdzie tutaj są jakieś kryteria tego, tego to znaczy, bazaru? I czysto jak... praktyczne, naprawdę, bo to jeżeli ktoś się w ogóle tym interesuje i ma jakikolwiek argument, to wszyscy, którzy się tym już interesują, chętnie go wysłuchają i, i zmienią, jeżeli będzie jakaś lepsza myśl, to proszę bardzo tylko kwestia tego, żeby ktoś się taki pojawił. No i pojawiają się i to się zmienia i, i, i katedra też się zmienia, z tym, że ona jest budowana przez, czy zmieniona przez budowniczych katedr, a żeby zostać takim budowniczym katedry, no to trzeba się poczuć takim budowniczym katedry i tylko to no jest kwestia właśnie motywacji, komunikacji i, i wracamy do punktu wyjścia. Tak jest. Eee, no, skrócił nam się bardzo czas, bo zostało nam tylko 3 minuty do końca audycji. To może tak szybko przeskoczymy po tych tematach, które nam zostały. WikiExpedycja 2014 szuka członków, bo tworzy się trzeci zespół, a być może i czwarty się stworzy, także zapraszamy. Link w notatkach do audycji dzisiejszej. TVP2 o Wikipedii to też jest link, który można sobie kliknąć, obejrzeć i wyrobić własne zdanie. Muzyka od Google... Przepraszam, TVP2 stosuje bardzo nieprzyjazną wtyczkę od Microsoftu, także ja osobiście nie, nie, nie preferuję. No co zrobić? Znaczy, jakbym się to bym pewnie sobie coś w Instalowi obejrzał, ale nie bardzo nie bardzo jestem zdeterminowany. No, większość obejrzała na żywo, może nie większość, ale no tak pewnie sporo, bo to po to było robione, żeby na żywo oglądać. Apel pracowników to może zostawimy na przyszły tydzień i koelio, że wspiera piratów też, to takie bardzo ciekawe jest i jeśli ktoś chce przeczytać, no to niech przeczyta, ale my o tym porozmawiamy za tydzień może w takim razie. Bardzo Ci dziękuję Szymon za udział w audycji. Dużo technicznych dzisiaj było takich rzeczy raczej i, i może takich troszkę hermetycznych, ale właśnie żeby ta komunikacja lepiej wyglądała, no to będziemy na ten temat rozmawiać. Jak to zrobić? Będziemy też wdzięczni za uwagi e, od Was. Jak, jak, jak tutaj zrobić tak, żeby, żeby no, ta komunikacja lepiej wyglądała. Znaczy, według Ciebie, e, Szyman, jest dobra komunikacja? Da się porozmawiać i da się poinformować? E, tych, którzy chcieliby być poinformowani o tym, co mamy im do przekazania? Co ciekawego? No bo właśnie wszystkich wikipedystów nie poinformujesz. Niewielki jest y, taki, y, mogę to powiedzieć, oddźwięk, y, bo jeżeli chcę coś osiągnąć i wiem y, z kim to zrobię, to to, to piszę do tej osoby i, y, y, no i zależy od niej, czy to zrobimy razem, czy nie. Ale y, raczej globalnym problemem jest to, żeby inni ludzie y, no, y, zauważyli, że są takie rzeczy, które mogliby zrobić, no y, mogliby zrobić razem, mogliby zrobić samodzielnie, w sensie, że ja jestem zdolny do czegoś, że ja umiem coś. Ee, że, że jest jakaś praca, którą mógłbym zrobić, która byłaby dla mnie ciekawa, satysfakcjonująca, która by była dla mnie zabawą, która by mnie rozwijała i w ogóle. Żeby... W jest wiedział. problem, żeby ludzie sobie uświadomili, że coś takiego istnieje. No Bo rzeczy hermetyczne są, ja uwielbiam o nich mówić, e, a jeszcze bardziej lubię mówić właśnie głośno, że e, problem jest ten, żeby zwykły człowiek, ty, ty, ty czy ty, żebyś sobie pomyślał, że ty mógłbyś to zrobić, że masz do tego umiejętności, że jest praca, która czeka na ciebie. No i, i problem jest tylko taki, żeby właśnie, żeby się znalazł ktoś, do kogo dotrze te, ten komunikat, że jest praca, która czeka na niego. No właśnie o to będziemy zabiegać, żeby, żeby stworzyć taki system, który będzie skutecz, w miarę możliwości skutecznie docierał do do odbiorców, czyli żeby stworzyć coś takiego, co ogólnie nazywa się miasto, czyli przychodzisz i nagle spotykasz się z czymś, co, czego się nie spodziewałeś, że w ogóle istnieje. <śmiech> Stąd się wzięły miasta w ogóle. E, także to tak, taką myślą zakończymy chyba dzisiejszą audycję. Dziękuję Ci, Szymon. W Lublinie, Dzień jaka pogoda bardzo. u Ciebie? Tak jeszcze powiedz może. Słonecznie, bardzo no. fajnie. U nas też ciepło jest bardzo gorąco, można powiedzieć właściwie. Był ze mną również Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia za tydzień.